Rozdział 11. Walki, wojny i niegodziwość nastają w całym kraju. Ich prorocy przepowiadają całkowitą zagładę Jeredów, jeśli się nie nawrócą. Ludzie odrzucają słowa proroków. I za panowania Koma pojawiło się wielu proroków, którzy zapowiadali zagładę tego licznego ludu, jeśli się nie nawrócą do Pana i nie zaprzestaną zabójstw i wszelkiej nieprawości. Ale ludzie ich nie przyjęli i prorocy musieli uciec do Koma i prosić go o ochronę, gdyż chciano ich zabić. I prorokowali oni Komowi o wielu rzeczach, a Pan mu błogosławił przez resztę jego życia. I Kom żył długie lata, zanim urodził mu się Szyblom i Szyblom był jego następcą. I brat Szybloma powstał przeciwko niemu, zaczynając wielką wojnę w całym kraju. I stało się, że brat Szybloma nakazał zabicie wszystkich proroków, którzy zapowiadali zagładę ludu. I w całym kraju nastała wielka klęska, gdyż prorocy przepowiadali, że przekleństwo spadnie na kraj i lud, że nastąpi pośród nich wielka zagłada, jakiej nigdy dotąd nie znano na tej ziemi, i że kości ich będą leżały w tym kraju niczym kopce ziemi, jeśli się nie nawrócą i nie odstąpią od nieprawości. Ale oni nie słuchali Pana, będąc sprzysiężeni w czynieniu zła. Zaczęły się więc walki i wojna, także głód i zaraza w całym kraju, że doświadczyli zagłady, jakiej nigdy nie znano na tej ziemi. I wszystko to nastąpiło za panowania Szybloma. I ludzie zaczęli się nawracać i odstępowali od nieprawości. I gdy to czynili, pan okazywał im miłosierdzie. I stało się, że Szyblom został zabity, a Set wzięty do niewoli i do końca życia Pozostał w niej I stało się, że Ahach, jego syn, otrzymał królestwo i panował nad ludem do końca życia i popełniał wszelką niegodziwość, doprowadzając do wielkiego rozlewu krwi. I jego życie było krótkie. I Etem, potomek Ahaha, przejął królestwo, ale on także czynił to, co niegodziwe I za czasów Etema pojawiło się znowu wielu proroków, którzy zapowiadali, że Pan zetrze ich z powierzchni ziemi, jeśli się nie nawrócą i nie odstąpią od nieprawości Ale ludzie znieczulili swe serca i nie chcieli ich słuchać I prorocy, bolejąc, odeszli od nich i Etem postępował niegodziwie do końca życia i urodził mu się Moron i stało się, że Moron panował jako jego następca i on także postępował niesprawiedliwie przed Panem. I stało się, że lud został podburzony przez to tajemne sprzysiężenie utworzone dla zdobycia władzy i zysku. I był pośród nich jeden, który wybijał się swą niegodziwością i wytoczył on bitwę Moronowi, obalając jego rządy w połowie królestwa i utrzymał tę połowę królestwa przez wiele lat. I stało się, że Moron go obalił i odzyskał tę połowę królestwa. I stało się, że stanął na ich czele inny potężny przywódca, który był potomkiem brata Jereda. Obalił on Morona i zdobył królestwo. I Moron spędził resztę swego życia w niewoli i urodził mu się Koriantor. I Koriantor całe życie był w niewoli. I za czasów Koriantora pojawiło się znowu wielu proroków, którzy prorokowali o wielkich i niezwykłych rzeczach i nawoływali ich do nawrócenia, mówiąc że jeśli się nie nawrócą, Pan Bóg wyda na nich wyrok całkowitej zagłady i że Pan Bóg przyprowadzi inny lud, aby zajął tę ziemię i uczyni to tak samo, jak przyprowadził ich ojców. Ale oni nie dali wiary słowom proroków ze względu na swe tajemne sprzysiężenie i swe nieprawości. I stało się, że Koriantorowi urodził się Eter i Koriantor umarł, spędziwszy całe życie w niewoli.